Jak się macie w ten świąteczny poranek? Dobrze? Dobrze jest? Dobrze? Prezenty były? Kto dostał wczoraj prezent? Dobrze, czyli mamy dużo niegrzecznych ludzi na tym miejscu, skoro nie dostali prezentów. Super, dzisiaj pytałem kilka osób, zwłaszcza małych dzieci, co dostały. Jeju, dostały takie wspaniałe rzeczy. Ale wiecie, kiedy tak myślę o tych prezentach, kiedy myślę o tych świętach, to zawsze dla mnie najważniejszy jest ten, ten jeden szczególny prezent, który dostaliśmy od Boga Ojca. To jest ten jeden szczególny prezent, który na, na wieki wieków zmienił całkowicie nasze życie, który zmienił rzeczywistość, który zmienił obraz tego świata. Amen? To jest Jezus Chrystus, który narodził się, narodził się, ale Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu Golgoty, Jezus, który zmartwychwstał. Wow. I zawsze, kiedy to mówię, to się dziwię, że my jako ludzie wierzący nie robimy od razu wow, wow, wow, je, je, je. Słuchajcie, Jezus urodził się w tej małej stajni i krzyż Chrystusa jest odbiciem, odzwierciedleniem tego Betlejem, jest odzwierciedleniem tego miejsca, tego miejsca Jego narodzin. Bo On umierając na krzyżu Golgoty, dał nam życie wieczne. Wow. Wiecie, to jest fascynujące. To jest fascynujące. To jest piękne, że pomimo tego, że my jesteśmy, że my jesteśmy tacy, jak jesteśmy i każdy z was wie, jaki jest to Jezus przyszedł, żeby za nas umrzeć. To jest niesamowite. Wiecie, ja mam dzisiaj taki no, chyba najbardziej świątkowy fragment, jeżeli chodzi o opis narodzin Jezusa. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział, od osiemnastego wersetu będziemy czytać Boże Słowo. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, Lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, aby wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Po obudzeniu się Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Przyjął swoją żonę, nie współżył z nią jednak aż do narodzin syna, któremu dał na imię Jezus, Jezus. Kochani, ja mam takie krótkie życzenia dla nas, związane z tym fragmentem, dla nas wszystkich. Pierwsze życzenie jest takie, abyśmy zaakceptowali to, co Bóg robi w naszym życiu, pomimo tego, że czasami wydaje nam się to irracjonalne, Pomimo tego, że czasami wydaje nam się, że to jest w ogóle jakiś kosmos i w ogóle nie wiadomo o co chodzi, że to jest strasznie pokręcone, ale nauczmy się, życzę wam wszystkim, życzę to sobie, abyśmy nauczyli się akceptować to, co Bóg robi w naszym życiu. Kiedy patrzę na ten opis i patrzę na Józefa, to to musiał być gigant wiary. To musiał być gigant wiary. Wyobraź sobie sytuację, że któregoś dnia przychodzi do domu twoja żona i mówi, że jest w ciąży, ale nie z tobą. I mówi do tego jeszcze, że to za sprawą Ducha Świętego. Nie wiem jak Ty, ale nie wiem, czy mi byłoby łatwo to zaakceptować. Nie wiem jak Ty, ale ja nie wiem, co ja bym zrobił na, na, miejscu, na, na takim miejscu, gdybym się znalazł w takim miejscu. Czy to jest irracjonalne? Wiecie, my czytamy tę historię, czytamy, czytamy czasami Biblię, przechodzimy tak koło tej Biblii i wydaje nam się, że my czytamy jakieś opisy, czytamy to, bo wiecie, tradycja, bo, bo gdzieś tam pewne rzeczy już weszły do naszych głów, ale kiedy przyjrzymy się temu tekstowi, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży ze sprawą Ducha Świętego. Wow. Kto z was nie wytrzymałby takiej, takiej presji, takiego napięcia, takiego emocjonalnego Kostera? Ja bym tego ja bym nie wyrobił. Ja bym nie wyrobił. Ale czytamy, ale czytamy, że co robi, co robi Józef? I to jest kolejne moje życzenie dla Was. Kolejne moje życzenie dla Was to jest takie, abyśmy w naszym życiu potrafili kochać tak jak Józef. Abyśmy potrafili kochać tak jak Józef. Kiedy kochasz drugą osobę, kiedy kochasz drugiego człowieka, jesteś w stanie wiele znieść. Czytamy w tekście, że Józef rozważał Czytamy o tym, że Józef zastanawiał się, co by zrobić, aby nie skrzywdzić Marii? Kiedy pomyślałem o swoim życiu, kiedy odniosłbym to do, do swojego życia, to prawdopodobnie pierwszą rzeczą, którą miałbym ja zrobić, to by była wielka afera. Pewnie cały, cała Kamienna Góra by wiedziała o tym, że Anna wykręciła numer. <grym> Kochałbym jak swoje. Ale Józef robi wszystko, Józef robi wszystko, żeby nie zniesławić Maryi. Wiecie, my kiedy czasami spotykamy człowieka, który w jakiś sposób nam zrobił nam krzywdę, albo człowiek, który, nie wiem, w jakiś sposób nam zaszkodził. Pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, to to, co chcemy zrobić? Zemsta. Ząb za ząb. A niech widzi, a niech ma. Tak czy nie? Ja wiem, że wy jesteście prawilni zielonoświątkowcy i wy tak wszyscy nie robicie. Tak. Ale prawda jest taka, że często szukamy zemsty, a Józef nie szukał zemsty. Józef nie zastanawiał się nad tym, jakby skrzywdzić Marię, ale zastanawiał się, co by zrobić, żeby w tej całej sytuacji ona wyszła na prostą. To jest niesamowite. Nasza wiara wzrasta wtedy, kiedy mamy dobre relacje nie tylko z Bogiem, ale też z ludźmi. I życzę sobie, i wam w te święta, abyśmy potrafili mieć dobre relacje z Bogiem, najważniejsze, ale żebyśmy potrafili też mieć dobre relacje z innymi ludźmi. Aby nasza miłość, która, którą nosimy w naszych sercach, w co, w co wierzę, determinowała nasze zachowanie wobec innych osób. I nawet jeżeli ktoś coś, czego nie chciał, nie życzyłbyś sobie, to nie odpłacaj mu tym samym. Amen? Bądźmy jak Józef w tym. Trzecie życzenie moje jest takie, abyśmy się nie bali. Wiecie, kiedy przychodzi anioł do Józefa pierwsze, co mówi, to co mu mówi? Nie bój się! Nie bój się. Biblia ciągle do nas krzyczy i mówi: nie bój się. Nieważne w jakiej jesteś sytuacji w swoim życiu dzisiaj. Czy jesteś w dole, czy jesteś na pagórkach na wyżynach, jesteś w najlepszym momencie swojego życia? Tam też są obawy, tam też się czegoś boimy. Tam, kiedy jesteś na dole, boisz się o różne rzeczy, że być może nie będziesz miał co jeść, że być może nie będziesz miał za co zapłacić rachunków, ale kiedy jesteś na wyżynach, masz inne obawy. Nie wiem, boisz się o to, że, że pieniądze, które gdzieś zainwestowałeś, być może zainwestowałeś źle. Boisz się być może o to, że ktoś okradnie któryś, nie wiem, dziesiąty twój dom. Gdziekolwiek jesteś w swoim życiu, na jakimkolwiek byś nie był pułapie, zawsze są obawy. Zawsze są jakieś obawy. I Biblia mówi do nas dzisiaj przez to słowo, mówi nie bój się. Nie bój się, nie zastanawiaj się. Nie zastanawiaj się. Następne życzenie jest takie... Że Twoje obawy znikną, kiedy będziesz miał osobiste objawienie tego, kim jest Jezus. Amen. Wiecie, anioł przyszedł i mówi tak. Nie bój się, ponieważ Maria urodzi syna, który będzie kim? Wybawicielem. My potrzebujemy w naszym życiu, potrzebujemy każdego dnia, aby mieć osobiste objawienie o tym, że Bóg jest naszym wybawicielem. Jeśli będziesz miał objawienie, codzienne objawienie tego, że Bóg jest Twoim wybawicielem, cokolwiek by się nie działo w Twoim życiu. Jeśli się upadniesz, połamiesz się po drodze i skrzywdzisz 10 osób, przeproś, ale Bóg nie zmienił zdania o Tobie. Bóg dalej mówi, że Cię kocha, Bóg dalej mówi, że Cię potrzebuje i Bóg dalej mówi o tym, że jest z Tobą. Amen? Ostatnie życzenie. Bóg mówi o tym, że jest z Tobą. Emanuel, Bóg z nami. Każdego jednego dnia. Żyjąc w tych czasach dzisiaj, trudno jest o to, aby każdego dnia myśleć w ten sposób o Jezusie. Jeśli myślisz tak każdego dnia, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś gigantem wiary. Nie zawsze mamy na to czas. Nie zawsze mamy na to siły. Nie zawsze mamy czas na to, żeby czytać Biblię. Nie zawsze mamy czas na to, żeby się pomodlić. Nie zawsze masz na to czas ale pomimo tego Bóg mówi dzisiaj do Ciebie jestem z Tobą, jestem z Tobą. Szukaj mnie, a ja dam Ci odpowiedź. Szukaj mnie, a dostaniesz tego objawienia. Cokolwiek byśmy dzisiaj nie powiedzieli, cokolwiek byśmy nie zrobili, zaraz będziemy mieli wspaniałe jasełka, ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to zaufanie, pokora i wiara. Józef taki był. On ufał, wierzył i był pokorny. Robił to, co Bóg chciał, aby on robił. I do tego was zachęcam, zachęcam też siebie bardzo mocno do tego, abyśmy potrafili odnaleźć to Boże objawienie i to, żebyśmy potrafili odpowiadać na nie. Że jeżeli Bóg mówi, że tak ma być, to ja to robię. Nie zastanawiam się, chociaż mogę mieć obawy, chociaż serce być może krzyczy inaczej, a rozum inaczej, to Bóg przychodzi i mówi, nie bój się, idź za moim głosem. Amen. To, co Ania dzisiaj mówiła, jest, jest bardzo, bardzo ważne. Celebrujemy przyjście Jezusa, przypominamy sobie o tym, jest pamiątka tego, że Jezus przyszedł na świat. Ale wiecie, musimy przypomnieć też sobie o tym, że Jezus, ten maleńki Jezus, o którym śpiewamy w, śpiewamy w kolendach, to jest Pan Panów i Król Królów. To jest ten wielki Jezus, który przyszedł, żeby zbawić świat. On przyszedł zbawić mnie i zbawić Ciebie. Jeszcze kilka lat temu byłem upadłym człowiekiem czy byłem uzależniony totalnie od hazardu, byłem wrakiem człowieka. Nikt nie stawiał na mnie grosza. Wszyscy mówili, że nic ze mnie nie będzie, że trzeba dać sobie spokój. Ale przyszedł Jezus, który dał mi życie. Przyszedł Jezus, którego spotkałem. Ten Jezus, który umarł na krzyżu Golgoty po to, żebym ja mógł żyć. I wierzę w to i każdego dnia, kiedy, wiecie, kiedy mam doła, albo kiedy już mi się nie chce, albo kiedy chce mi się za bardzo, ale w inną stronę, to za każdym razem muszę sobie przypominać o tym, co Jezus zrobił dla mnie na Krzyżu Golgoty. Bo to jest najważniejsze, to jest najważniejsze święto, to jest, to jest coś, co jest, co jest ponad wszystko. Bo wiecie, takie prawdziwe święta dopiero nadejdą, kiedy On tutaj wróci to będą prawdziwe święta. Prawdziwe święta dopiero nadejdą, a Jezus przyjdzie po to, żeby zabrać mnie, żeby zabrać Ciebie, żeby zabrać swój Kościół do swojej chwały. I to jest niesamowite. I to jest wspaniałe. Ale dzisiaj chcemy, żeby ten Chrystus na nowo się narodził w naszych sercach. I wiecie, zamknijmy nasze oczy i pomódlmy się taką prostą modlitwą. Taką prostą modlitwą o to, żeby Jezus zagościł w naszym sercu. Wiem, teraz sobie myślisz, Marcin, 20 lat temu się o to modliłem. Tak, ale być może dzisiaj też jest moment, aby to odnowić, aby sobie przypomnieć, jak wielki Jezus żyje w moim życiu. Jak wielki Jezus urodził się, aby zbawić moje życie, uratować moje życie.